z tego rzucam. A, to poczekaj. Ile tu oszunę? Trafiasz? Nie odłamki tak, tak, 2, 1, tego drugiego, uzbrojonego. A te odłamki na tym inne nie leczą. O Jezus, 19! Trafiasz? Teraz Z tego. A to, to, ty... to co ty? Udwaj I w A to nie 12. Znaczy nie możesz mieć jedną między nimi, i odłamki. Trafiasz. I eee. Teraz do ostatniego miniona. No. Ale po chuj odłamki nie działają? Czy co? No to są odłamki właśnie. 18 i 42, tak. zrzucę tak, tak, żeby to odłamki... Miniona od razu wchodzą. Przucie dwa obrażenia. To mam jest D6, tak? Pedalski D6. Jeden D6 fały, wiemy, że jest to, to wiecie, że jesteś spodowicznika? 5 eee, 5 wrażeń? Mhm, na każdego. Dwa miniony pójdą i tam wciąż nie od razu. Nie. I oni są przecież ten, zaskoczeni, nie? Jakby nie patrzył Plus skoszenie trochę, że ktoś im granatem wypierdolił No to... Więc mamy twierdzenie, to jest tak, się tak, tak. Więc Właśnie co? nie, niekoniecznie, bo Widzą właśnie, że strzała poleciała i rozglądają się, w tym momencie widzą, widzą, widzą, że są butelki Więc nie zdążą się odgonić, ale są świadomi, że jesteś tak Na tym momencie niektórzy się zasłonili z takim tryskają, tryskałem od szkoła. Właśnie ci, ci goście już padają po linii na, na twarzy, na podłogę o, no, a tam nie, nie, nie, nie. ci, tam ci stali są, są zakrwawieni, ale, ale żyją. Eee... No i powiem tak, że chcecie na inicjatywę. Jeżeli chcecie uniknąć walki, to będzie musiał, będziecie musieli po prostu tak, tak springdować, żeby jej uniknąć O, Ciro, kurwa, ładką. Halo? Ale wieś, nie ja pierdolę. Okurat nagrały. <śla> <śla> <O, dziękuję, śla> <wreszcie. śla> <śla> Dobra. Yy... Hmm Ginię typu jest 3 hmm. Już tam, Teraz już? Tak Kurwa, 8 3, 11 Ile masz, Sander? 11 Ty? A, i tyle, ty. czyli się już zadało W K-12 Nie, w k nie, No nie wiem, że nie jest W K-12, nawet nie mam w k tak No <głosy> <głosy> już to. 14 plus 4 18 Ty wrzuciłeś 14 Z taką samotnictwą jak inny koleś Ty weźrzucie 20 tak po prostu, żeby przekonać się kto jest pierwszy 12, 20 16 1 Gres 16 18-16 I 4 I 7-10 Um, A tak przeciśniela to ja hmm. <grym _> <grym _> <grym _> jest... jak ktoś odpłatów. jest Później jest... A nie to jest... No, Później jest Później jest ten silniejszy złot. Bo... Dobra, nazwijmy no, go do liderem. Czyli włosie zależy mi na kto jest to. I dalej jest yy, sample i zobaczymy, gdzie jest coś, jak to jest Tak? Jeden A. Czy idzieś tego dodać, czy coś nie chcę sobie hmm. Zobacz, Zobacz, tak. To już chodźla, Zobacz, wiesz? Ja ci to powiedz, A jak wiem? Tak? No ten Malkowicz tam, co koleś jeszcze do tego. Zobacz, yy, jak ten jest ten problem. Green Like. Malkowicz? Alkowicz? No? To to, że że rzuć bo nie na. Zrzuć Sam jesteś tu. Dobra, <słuch> jakie <jesteś tu>, <słuch> <słuch> <słuch> mam plus <tu> do inicjatywy? <słuch> INT. Nie, nim in. in. więcej. Nie brakuje no. <słuch> koleczki. A mi brakuje INT. No. <słuch> Poczekaj, gdzie ja jest imt? A, damno, gdzie jest piękno. kurwa, całe 7. Plus 5 to jest całe 12. To jest kertala. No, to jesteś. coś który jest liderem? Lider jest nazwany tych dwóch silniejszych, co ma twarzy. Nie ma go Nie Co ja? No, dziękuję. A nie, przepraszam, enemy 2, czyli to będą miniony. Ale Ja też nie tylko mnie. też nie widzę. Tak, tak, oni mogą sobie wiesz, na ślepo pobiegać no nie? Mogą sobie zabić, stawami ze strachu. Mogą, ale mogą, jest tylko. Wczoraj widziałem takie zdjęcie, że kolejny by... no, by był że... by, by, tak. Po prostu kolega był taki fan, żebym twarz przebił. <śmiech> tak z tyłu głowy, taki facepalm. Co, tak? I tak, fan, tak, no, nie? To był w no, jakimś rysunku, coś, że był kolejny i chciał zrobić fan, i tak zajadło, że przybiło mu głowę. Nie? <śmiech> <śmiech> Diablo? Nie. W internecie? Nie, kurde, No to, jak to, to jest oni rozdzielają się ogólnie, każdy powiedzieć w jedną stronę, żeby sprawdzić co się dzieje. Ten y, zaczyna być tam. używać więcej fajnych tekstów na koniec jak w tym. Jak w Ten zaczyna <śmiennie> być. No wiesz. Patrzeć, na, wiesz e... na przykład ten na to koleś biegnie w waszą stronę, wychodzi, patrzy w mówi w ogóle takie. Cztery... Dobry wieczór! <śmiennie <śmiennie <śmiennie <śmiennie> nie, nie. <śmiennie> ale wadziemy właśnie na O błoń trochę. Wpada. Pada na Was. Co? Ciebie wpadło To na kogo? Bo oni zaczynają się rozbiegać w różne kierunki. Zobaczyć A, co się dzieje. Badalnie, to wyjebne. I ten na ciebie. no To wyjebne. No i cię rozpoznałem to... ze sklepu. Więc... Yy... To... No tak. Wrężuję na ciebie. Bo pan amulety? <laughs> Czekaj, tu jest ten mobek. On ma... Nie kurwa, chce mi się grać jakoś. Co? Tyle czy się pan fajnie zbawienić, że chce mi się kurwa cały czas grać. Dobra, i on chce cię walić pałką policyjną. Ay, bon. 17 kontra C. ¿Y to jest dziewięć. Ze bum. Zresztą jakby leczył. A chodź jest play. Organizuj tylko, play. Organizuj roller i to jak chcesz wykonać atak do gościoła jakiegoś, jest obok ciebie, to on ma szansy zaatakować, no a to nie będzie nie. Ale ja nie mam jak takiego do gościoła do gościoła. Chyba on nie z nas strzela, to mogę popnąć? No, mogę to Zobra. Ta Tamasz chyba... Arme de mili. O. 1d4. A, a Tamasz najpierw musisz rzucić na to, czego trafisz, nie? A to, aha, to. No. To używam jeszcze różdżki. <gsamaruszu> nie no, to jest jakiś bo Kopną go różdżką. Dobra, to jest za jak do tak po prostu tak. Pałką. Okej Co masz? Siedemnaście. Masz plus jeden chyba? Osiemnaście. No to gdzieś to No to po prostu aż byle wkładam ja w ten chyba było. Czekaj, muszę to wszystko zagotować To wiesz. Dostałaś ogłuszony, a przysłomiałeś się nauki w szkole f F'ów tak z bo mnie wypułeś O i upada na dół. Jest ogłuszony. Już wypada na się, że jesteś dobry nie tylko w magii. To właśnie chwilę, nie? Dobra, teraz jestem. Teraz tam ci gościa. Widerzy. Później spróbuję na bogi. I oni mają więcej oleju we łbie. I próbują ci dojrzeć na górze. Mają. Czeka tylko recepcja. Nie, baj. Nie tak. No. Więc jeden cię nie, nie dojrzewa. Nie dojrzał do tego, żeby cię dojrzeć. Ale rzuć na teraz Zobaczymy, czy, czy nadal pożycie ten. 19. Nadal jesteś, więcej więcej, więc cię więc nie widzą. No to tracą kolejkę to Ej, a możesz tworzyć że na przykład ktoś stoi i do tego by ktoś pukał po w Nie A nation, Przecież prestigination. mogę spać, Mogę stworzyć... E... Właśnie mogę stworzyć tak Chill, warm or, or flavor Czyli mogę na zmysły działać Nie, to jest... Y... po prostu Zmienić smaku potrafię No to dobra, a kolor, kolor clean Or soil mogę sprawić, że... No, nie. Zaraz znajdę, czekaj Create a harmless sensory effect, such as shower or sparks, a puff of wind, faint music or uh, strong odor No To są takie wiesz, małe okay. dołki, no nie? Ty nie możesz nic tym tak, sobie takich to, z z, się Dobra, to jest trochę gówno A czy muszę w mojej dusze Ty tak jemię co ja alejce, więc to nie więcej Mówię, no, teraz prawdę, tam, nie, tam, ale tam, tam, jest, ja, tam y, oni widzą, że tam jest strasznie w nie wyjebał się na ulicy, więc, więc biegną... mm Move up, tu pound panów materiał. Mogę rzucić kamieniem z innego miejsca, tak? Jeśli tak już to liczyć. Nie, w sensie, że jak ktoś jeden funt. To jeden to jest... funt to jest waga, jedno z kawali. Jak o ciężko. No, to ja mam kamienie, mogę rzucić tam. Oh, is on jest on tam! Nie, to możesz po prostu go przenieść. Mów up! I to jest. Pierwszy od góry efekt. Uwa, tu mam tam. Na tym. No to chodzi o takie wiesz. Przy... To, to nie jest wiesz, że zostaw sam zadaną film możesz wykrywać walkę, Nie, Jak to nie. Bo to jest wymagające, żeby się wsadzę, wiesz? Dobra, w końcu. Mów mordę! Tu on jest! Of mordę. I. Tu ja jest. Czemu się z tak? tak? Przecież ja powinienem być pierwszy. <laughs> Ale jesteś drugi. To masz bardzo wpływową osobowy żeby, to, żeby tego nie zmieniłeś No tak wychodzi koleś, taki opadza żoną O, czy zaraz zapierdał On tak Ej! Mnie powinieneś zapierdnąć, wno! Bi! Czuć, leży! Przecież muszę mi się jakoś przemieścić Dobra, i tak to teraz. Dobra, ja do teraz Złap go tak Złap go tak Do góry, tak zaniast I okay. tak Wow! 23 kontracja, trafia! Nie I to jest... 1 8 plus 4, to ma 11 damage'u i jesteś przez niego zaznaczony do końca jego następnej tury. Jesteś dla niego zaznaczony. Czemu go uderzył? Y, Dziabnogu mieszem, długim mieszem. Nie no, to kurwa głupota jest. Z czym? Stoi sobie taki kurwa wysoki, prawie no, podajemy na to L, nie? Ma tam kurwa jakąś szatkę śmieszną, stoi, dobiega kolej z pałkiem to przez mordę. Dobra, wie bo mu okej, to jest to się zgłoszło, no łasko, wiesz. Jestem Blady dał się A on podszedł mnie To chodzi dużo mu przeciął, nie dużo go nabił, tylko przeciął już gością ten i ma ranę. To nie jest tak, że. To nie są ciosy, które. No okej, ale jakbyście mieli umierać od każdego ciosu, co? Zresztą jest, wiesz, że nawet. Nie, po prostu wierasz, coś na nasi, pomazania I on już tego śladu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, No Bier jest dawno. Nie jesteś już tak, dobra. Yy, jak się wychylam i używam 2 Strike Na no, tego pierwszego tu. Tutaj co wystało mm -hmm. O kurwa, 19 plus 7 trafiam. Trafiasz. I teraz 2D10 plus 4 na my A To jest jakiś tam blody, znaczy twój jest jaki. I tam się, tam się dobrze śmiało. Tak. Face na dajskom. Jest tak, kurwa 1 i kurwa 3. To jest 4 i 4 to jest 8, do No do chuja pana. A tak, który ma kurwa 24, może zadać zadanie kurwa 8. No to. Yy, to jest jedna strzała? No. No to wbiłam mu się w presję. Ale. No. I, ale idzie dalej w takim razie. Sandy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A to jest rozłożenie Action Point. Okej okay. A co sobie nie mogę? Ja pierdolę mu. Careful attack. Careful attack. Kerfur, a tak. Kerfur, Atak. a tak. A Atak. Atak, tak, a tak, a tak. Kerfur? Tak. 8 no i 9 to jest 17. A co? Ja też. Nie, to jest coś kreślającego. Jest nitrogiego. 5. Pięć. Co to jest za jeden z tych drugich? Okay. Jak możesz mieć kurwa, takie Dwa. możliwości i rzucić jeden, no? Cieszę, że naszemu krew leciecie. Dobra. Sander. Teraz ja bym, tak, raz. Stamuj wszystkim, 15 życiu. Tak, Tutaj sobie. No, tu będzie raz. Tu nie, możesz życzyć, o jedno, o, tak, że... Żeby... To będzie miał, opok nie idzie, tak. On będzie miał? No tobie, no. Bo no. to opuszczasz miejsce, nie wiem. Dobra, no to, to i... nie tych kategorii, tych... Dobra, to podchodzę do niego tu i go liczesz po twarz. Go, go bije. Chociaż czekaj, czekaj czekaj, czekaj. No tutaj... może go policzę jednak. On jest tutaj, tak? Ten. No. Y czekaj, ej nie, dobra, to niech sobie. Takie no, fajne cienie, tak mrocz, i tak sobie trochę ciemno. Dobra, to <laughs> Okej, okay, no to mam tobie poknięcie, tak? Dobra tylko y 19 x no, równo to prawie, prawda? ale to jest słowo. 5 do 5. Eee, chodź, chodź, Czyli mamy, Dobra, to ja robię. właśnie to tak. Dobra, no to pierwszy atak to jest 1 2 Nie, jest muzyka do walki. Skarganie się zatytułować. Jak ktoś słucha tych na sugar'ego, 16. Roku? O! W tej po po kolomu, czy? Nie wiem, co jest. 16? plus. <śmiech> Gdzie to jest? No ja zawsze pytam, czy nie chcę co się dzieje. Aha, nie, to ten. No no, no, no, co? 24, ale w sumie. A, A znaczy, no. Tak. Ciekawiłam przygody. Dobra, no, teraz. Jest 8,8. 8. 8 w 13, tak. 13 plus 4 to jest 17. A to jest Big Daily? Eee, no. To, to jest Wyle? Eee, 17. Tak? Czekaj. No tak, no bo 8, nie. 8, 5, 13. I no to jest. A I co mu zrobiłeś dokładnie? No... dostał po prostu, nie? I no, ciosło, to no tak, no i teraz przesuwam się o jeden kwadracik. Tutaj. Mm -hmm. no. Y no i drugi afek. No to no... Troszkę źle. A, no to jest ten sam afek. No i drugi na tego. Ale fajnie w jest Nie, przesuwam się. Czyli i drugi, nie? Ale muszę jeszcze. Aha, muszę. Dobra. No, no, no, Chyba. W ogóle nie wiem czy my tych umiejętności nie zlewelowałem. Myślałem, że je leveluję ja i nie zlewelowałem. Poczekaj, nie rozumiem, bo. To już mam lewy pierwszy, leweł. Jak jest to ten drugi atak? Eee... Ja ty, wiek, czy, jak, to... ty jak Jest ten pierwszy tip. To jak ty dodawałeś. Ile ty dodawałeś? Coś tam no, jeden plus No jeden W, Wypadło mi 8. A to, to jest 5 Plus 5 to jest 13 to jest... i plus 4 to jest 17, nie? Przesunąłem się o jedno uh -huh. I drugi to jest Siła plus 2 My jesteśmy na rzut, na trafienie Zamiast plus 8 masz plus 2 Aha Czyli Mówię, jakby jest trudniejszy, żeby na... Ale siła plus 2 Z czego to wynika? Czyli za modyfikator siły plus 2 Nie, po prostu twoja siła plus 2 rzucasz i. Znaczy w sensie rzucasz yy, i tak dodalasz masz... do tego 2 Aha Dobra Dorukam Ale dobra. siła, co masz z tym siła, siła wspólnego? No bo mówisz mi, na, na przykład, że używasz siły kontra tyle. No. Bo ja mogę mieć na przykład, że jak ty używasz siły, to <Ky> no dobrze że tutaj no, i... no bo dobrze na 15 na dzień na tak 15 na dzień na dzień na dzień na dzień na się na dzień na Dobra, eee, dzień na dzień Teraz, ten koleś dzień się dzień Czy dzień na Czy na dzień To jak na razie wszystkich postaci, które próbowałeś gdzieś w jeżeli tu Entertainment, no do tego. <śmiech> to będzie. Pani niego wykończy. To będzie athletics trencie. <śmiech> trencie. <śmiech> <śmiech> Nie, ale. Nie, nie. ale... nie. Nie, może, Nie, może wejść tam Dlatego... nie. Nie, nie. Nie, nie. Tego co widzi? Te wstajemy w To jest wysoko. No? Znaczy, widzisz, że tak. No, tak, tak tam, tam, tam. To jest dach, tak, tutaj? Nie, to są skrzynki jakieś. Aha! Dobra, tutaj. Mogę tutaj fenicjanki zredukować. Mhm. To, to tak to zrobię. Mhm. Jezu. Tak znikasz, tak z... Co, znika, z... Z... Z... Nie, Właśnie się rozpływasz. Właśnie nie wiem, jakieś jakiś bardziej szpaneski, wiesz, stoi na przykład. Nie, nie stoi jak, to, wiesz, to wiesz, wiesz, tak jak stałeś, to tak jak zmienasz się w taką smugę, ten wiatr zabiega ze sobą. Z... Tak. Znikasz. Dobrze, to, dobrać. Dobrać. Ja z... na to nie ma tutaj sobie. Nie, bo to jest move action. Mniej Mniej action podgrywać. Bo teleportowanie się to jest move action. Ale nie mogę już się ruszyć, ale mogę się atakować. Tak. To jemu. Ja jemu o Ten daszek ci na przykład, gdy będziemy minus news 2, bo ci go czyścioła No, no, no. No, stoi i to używam Wand of Accuracy w takim razie A to jest range? Możesz? Tak. Mhm. Okay. Dobra, tak Mam 8 plus minus dach, czyli mam 6 mhm. plus Facebook, orb, czyli mam plus 6, 11 plus yy, Wand of Accuracy 3 14, kontrola, refleks, yeah. Yeah. 7, 5, plus 7 plus 5 to jest jakbyśmy 12 plus 4, 14. Tu i co jest za zaklęcia? 16, a jeszcze sekundaria, tak mogę. No to jest face e, force Orb. Face, e, force force of of force sharp force of force force force enemies to a, nie. Jeszcze nerwa i tak, nerwa tego koncie nerba jeszcze. No, on jest chyba sekundaria, tak. On jest zajęć się skarpią. On jest chyba za ścianą. No, no, nie do końca, bardzo. Nie, no okej, okay. dobra. To było ten sekundaria. Tak. Mm. Intelligence versus Reflex. 12 plus 5, 17. Trafisz. d10 mm. plus 4. 2, 4, no to e, wysyłasz taką po prostu właśnie ku, ku, kulę czystej, skondensowanej energii takiej przezroczystej na tego gościa, która z prędkością wbija się w niego i mia, mia, miała mu wnętrzności, nie? I kogoś po prostu środka, on umiera i on tak się rozbija na niego i wiesz, takie po prostu te fragmenty tej mocy ciachają tego gościa, tak pff, ranią go, nie? I on tak a! Ale przecież tego pierwszego zabijasz, a tego pierwszego zabijasz, a tego pierwszego zabijasz? Sześć. No, to on jest już prostu już pochagatany, ja, ja, się trzyma Teraz fan, B postanę, nie. Teraz ten. Nie, tak, też nie mogę sobie przecież Teraz ja? Nie, teraz on. Tak. Fejster też użyłem. I on markował Cię. Tak. Nie, ten drugi no, go. Ten Cię markował, nie, ten Cię nie markował. Więc on... Yy... Możesz już zajść i zacząć przeszukiwać ich zwłoki naejbie, cię. chcecie najbardziej swą takcję, czy chcecie na co obużto? który numer? 16 kontra AC nie trafia. No to. co? No co? No tak się usunęliśmy. Taka jest korwacja im I ten podbiega, jego wspom, wspu, wspumac. ci zajechać. Zajeb, zajeb, zajeb, zajeb, już mi się... kto go zajebać. O, zajebał ci. <grywa> zajebał. <grywa> zajebał ci za cztery wymecza. Pałką. Pomogli. Po a a rzuciło na atak? <grywa> rzucił na atak. Ile mu wyszło? <grywa> 24. Aha. Za ile? Cztery? Za Pan tutaj Nie... Koła pan no. <grywa> no tak stoi. No. Mm, mm. Albo podwójną, Inne. wyrzucam podwójną strzałę, jak znajdę A20, nie nie wnikam. Pierwszy atak na tego takiego który mm -hmm. przegrywałem. To jest 15 plus 7. Tyga. I dlatego tego mopka. 1 plus 7. I nie tego Kurwa. Pierwszy z nie trafiłem no, tak Ale ty jak To jest 7. Czekaj, na tego pierwszego. A mm wpuścili -hmm. um, do nas strzał. Czekaj, ja teraz rzucę na rachunek prawdopodobieństwa. Trochę jesteś, Sandera. Bo on stoi. KURWA Co <laughs> teraz rzucasz, rzucasz na, na, wysz, na Sandera? Nie. Rzucasz na Sandera. Patrz, znalazłeś się w Siedem, nisku <głos> wybrak. No więc pierwszą strzałą pff, zdjąłeś tego gościa, on dostał po prostu już którąś tą tego czerwonego. Tak się, no. się powołał, upada na kolana i przywraca się mark. No, a drugą stronę chciałeś tego gościa z pałką, ale zeszło trochę i trafiłeś w sądnego. Za ile? Za siedem. Kurwa. <głos> Nałóż się strzelać. A nie mam żadnych dodatkowych tych, no poło siedem? Nic nie dodajesz do tego? No właśnie nie, bo to jest 1 10 plus 0, bo to jest drugi strzał, tak? No, bo... Nie, no w ogólnie, no. tak. Stany zauważyły strzał, no i się są... nie broniły. No, rozpierdalam go. No, tak. no. Ale tu masz, patrz, 7 atak plus, do 10 to 14 łącznie. Nie, tak. 9. Atak? Z... Na uderzenie. <laughs> na uderzenie. No, uczy się na yy, Nie, no, po na bank, no, po dużej I.. Aha, to tego, teraz że... malwykę. <laughs> <z rezond. laughs> Ale znowu jak? Jebały uciepienie! I chcecie zejść ze swoją pałką. Co tu Za 15, I see. Napisz kołać tam swoją pałkę, bo nie trafiasz. Pssst. Ej, nie widzę go z tego. Niech, niech, przechodzę tu i tak. przechodzę tu. Dobra. Normalnie no, teraz bym mówił dźwiękiem zabić. Jak ja w Lotrze. Nie. O, Thunderwave to To będzie jakieś wojskowe. Mm -hmm. yeah. Czyli Ufa! tworzę Whip Crack, czy jakieś narkotyki pewnie, of Sonic Power, e, które e, laszują up z ziemi. A źle to maczacie. <ścoughs> w każdym razie to sprawia, że koleś się jeszcze przyciprze ten. Mm, to jest Thunderwave. Tak, Wiesz, co to robi, nie? No. Potrafienie. No, nie no. tego. No 14 versus Prowadzi? Fortitude. Dobrze. No. I wyproszenie. jeden d6 plus Nie jest to Państwo. 3 plus 47 i patrz, puszam targeta z liczbą square'ów równą <grym> modyfikatorowi Wisdom plus 1. No to zanim tu, zanim tu wyrzucasz taką, taką falę, schodzącą się, enki, która trąpowała yy, go o te, o te rozwala się na plecy, wpada w te skrzynie, bo prostu wiesz, że tam wystaje dzisiaj jego tak. yy, Nie wiem. I mówię, jak wszystko muszę robić sam, ha, ha, ha. Dobra, i ja schodzę z tego. <grystanie> Nawet mnie kurwa nie wracał. <grystanie> jak schodzisz? Spierdawisz Nawet... się. No. Cerepotywałeś się, jesteś na deflu, nie musisz M rzekać. A ma mam stepa, to jest... A to jest encounter. Encounter. No, to jest już po walce. No to siadam chwilę, odpoczywam, jak... A chuj, nie ja będę tyle magii marnował, skoczę na te deski tutaj, na ten. Te no, weź na... Po na, nich. Na. Ty, ty, ty, ty, ty. I to weź ja. No ja, ja to schodzę Oho, to będzie ciekawe Dziewięć dziewięć. No to. Ja wiesz, to, to... <timiennie> <dam się>. A... <trony> o, w ogóle się krwawami! No, że.. Marko! z plecami spadł. Udało Ci się zejść. O, z pamięć plecami. Uwaga. Stoj w pięć, bo nie. Dobra, jak się z tymi chwiling surczami? A propos. Tak My... przypominała akurat. Teraz jesteście po walce. Dwa sobie odbić te pięć, właśnie tyle no. healing-sector No to y, możesz wydać tyle healing-sector gym'owe, co ile chcesz No ci teraz ten, szok dresa, tak? Mały odpoczynek Ja mhm. e, no ogólnie przy, przy tym sprawdzam, co zajezje mam który zajmował. się? cześć Co ile się z nagrają? Na dzień, tak? Co w odpoczynek, tak? Proponuję sprawdzić, co kto zapieglolił no. no. Dobra, nie jest drogę Leczy się Leczy się no, kawianą, z... bo nie będzie jakieś odno... ador Work uśiany no. No cóż, problem. jak otwierasz ten projekt, to zauważyłem po prostu, że są tam narzędzia. Zbiera te pieniądze, które upadły. Tu była jakaś nasadka na widły, tu jakaś bela do szatki, i tutaj jakiś notek. No, bra, tam. I co wziąłeś? na I, I... I patrz, 20, jak tam diamenty, kurwa. <laughs> o. No to ty znalazłeś. Yy, Wydały tam y, kilka y, dziś, pomniejszych dziś. kamieni szlachetnych. Zdałaszło, że było. Przedam inziłkowi. Takie włosy się ja... przyklejał, dziękuję tak, Nie tak, te pieniądze, które podpadałem jak spadną z dachu i, <śmiech> <śmiech> i przeliczam je. Dobra, to miałeś ich. Z kasy wziąłem. <śmiech> 60 mał. Dobrze. A ty masz trzy kamyczki Ileś tam nie ma nie, Nie, nie, nie znasz kamyczka Ale ja mam ja mam w ogóle... Nie masz wizualne Co? Co? Rozdzielamy jakoś? O, no to się ich pytaj Bo ile się rozdzielamy? Co, pieniędzmi? Bo nic wziąłem sam on ma swoje kamieki, ty miałeś swój worek. Chyba logiczne. Co ja też bym był rzeczywiście... My nie mam zmienić się, ja cię zgasesz. Dziś wiesz, taki wielki worek wyjebał, kurwa, i wyjeżdżał go trzy takie kamieczki, kurwa, nie? To był dobry worek, a to... Jakaś tam syfek, sobie. No, sypia. no, i wierdomiłem <grym> chyba, nie? jak mam te czary, właśnie ten, to mogę na przykład chwilowo, jakby tam, kamyczki trochę podmajstrować, plus 20 tam wartości czy coś? Znale to na 5 sekund, dosłownie. No, dobra, czy? Kurwa, nie mam w ogóle do szpitalu. No, ktoś nam to ogóle Dobra. I tak. I to 6 min na bo wtedy braliśmy z tego, baru. No, ale nie, tu się nie potłokuje, jak spadłeś z dachu. Mogę tu później, bo nie fajnie też wypadło. <grym> Ej, magic ten raz się wykorzystuje dziennie, tak? Teraz na życie. Jak mam tam amulet, mam, co mi da jeden do ataku i do I to mam chyba na stało. Na stałe. Na stałe. Ta. Jak nie mam świat, na stałe. Ej, kurwa, no to... No zajebisz się już. Ale jak to ma, to już doliczy to, to już są te statystyki razem z tym? Eee, Właśnie nie. Co? Nie. No to miałem napisane z tyłu na korce. Co nie, to, to musisz no, napisać to, to musisz sobie sam jakimś cudem nie ja rozbiły ci się te wytelki. I ogólnie jak e, tak przepatrzyliście swój ekipunek, to zauważyliście... Leży tak zakrwawiony, tak... Boże, sprawdź żeby dłocha, żeby wytłokę. Wino <grymne> <grymne> całe. <grymne> Jak tak leżyliście. <grymne> Jak y, tak, spaczyliście, to zauważyliście, że ka każdy z was wzbogacił się o tajemniczy kawałek papieru, na którym jest jej zapisany. Łączymy te kawałki papieru. Kiedy? Nie, to jest. Y, Kiedyś się o papier? Yy, to, może nie. ktoś wam wrzucił do, do, do, do, do, do, do torby Czyli jak, nie może ktoś nam wrzucił do targu, okej okay. Jak y, przychodziliście, jak się ciągle zderzaliście ze na targu I tak. O kurde, yy, tak. mamy twoją żonę, przyszli, ale nie nam żony, No, ktoś ma pecha I jest tam napisane, bardzo podobna kreść jest napisana yy, Zaimponowało nam wasze rozprawienie się z do Dovena Mamy dla was ofertę pracy w grę wchodzą solidne pieniądze. Jeśli jesteście zainteresowani, bądźcie po pierwszej nocy w alei sklepu półksiężyca, za sklepem i wykonujcie dane Wam polecenie. I nie jest podpisane ten list. Bogi patrz, co znalazłem. Podchodzę i pokazuję. No ja też takiemu. moment. Przerywasz egzamin. <grym> tak. <grym> nie chcecie Chcecie tą treść? Chyba to jest jednoznaczne. Mhm. Mm hmm? Nie, nie, że jest jednoznaczne ja Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, jest nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, jest nie, nie, nie, Właśnie miałem mówić, że ledwo południu my już zajebaliśmy na nie, prób, jest, tak dniami, więc, no, Dobra, ja Bałdę, nie, podali, nie, nie, nie, nie, więzienia, strażników... nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Zapach krwi, dła, yes. winter. Dobra, idziemy przy No Dobra. Dole, Maciej. Do pierwszej I... godziny musimy się jakoś gdzieś poddać Znaczy, możemy skończyć wcześniej, nie? 30 minut. Akurat powiedziałbym na cywerekach. To się tak ukrywa. Eee, spokojnie. Tak. Dobra, to co, idziemy do kaszla, nie? Powalować, jeszcze coś. Dobra, to może tak skończymy RPGach po prostu i pogadamy się. niej. Nie no, nie. planuję właśnie skończyć o tej pierwszej w nocy. Tak? Ja to było planowane zakończenie dzisiejsze. Z... No to spędzamy szybko czas, ja znajduję jakieś miejsce, przebieram się, z powrotem szaty nowe kupuję. Ile możecie wydać hmm. monet? Tak już akcje automatyczne bardziej. E, no to... I będzie za nowe ładne szaty 5 złotych monet. To chcesz to, to, to, to żaroda. <laughs> Masz, znam to, czego one. Szaty. Yyy mi się, jak się bojacie, spotykajcie Te ludzi. Mateuszach... Ja nie będę bo tak poprawiać. Drogacie oj ojej, jak się bałem, bo oni, jak im powiedziałem, że jesteście z tej wiosy, to oni powiedzieli, o dziękuję, ci daję tą monetę nawet, to też dzięki. Ale powiedzieli, olali mnie i zaczęli iść z tego waszego sklapku, ja już nie widziałem co zrobić, tylko mochałem nikomu, żebyście zauważyli Ale że to nie widzieli, że się nie udało Chyba tofałeś Tak pstrykam mu Taki do monetem Zapalniczką Złotą monetą Złotą Dajesz mu? W sensie? No tak, no daj mu złotą monetą Ja tak, aaa? <laughs> ja tak, ooo, wow, dziękuję Złotą monetą będzie miał jedzenie na rok Albo bo nie. Ja na będę miał jedzenia na 230, 234 lata no. no, no chuj będziesz, kurwa, zwrotasz pieniądze nowe, kup za dom Dobra. sobie żyj, nie? Dobra. Idziemy do Karczmy, nie? To idziemy do Karczmy, tak. No. Po drodze, jak idziemy do Karczmy, wiesz, idziemy rozpoznajmy wolę żeby wszyscy poznali to miasto lepiej trochę, nie? No O, a tu jest miejski saracz, o, a tu jest miejski ratusz, że tam też wszyscy srają, nie? <laughs> No to widzicie, że są jakieś kapińce, tutaj jakieś domki i jak już w na następnej sesji będzie mała miasta, to będziecie widzieli większość z nich rzeczy. To mi się staje, to trochę. troszkę tak. Co? To mi się trochę, nam się pozostała czasu. Yy... To zależy od was. Z pieniędzy w taczpie. Nie, niekoniecznie. Dobra. No to co, i kiedy się z powrotem tak. do Nentira, tak? Tak, i ja idę sobie odpocząć, żeby odnowić A nie, daj już mam. I to jest 8 godzin odpoczynku. No, sumie. no to, to akurat do pierwszej No było. to ja odp... Nie, ja, nie, nie, nie, nie, nie przecież to jest starne. To jest 6, to Nie, 3. właśnie to jest 6 godzin odpoczynku, a nie 8. Właśnie, bo w, w ogóle jest, jest 6, 6, 6, tak. A ja trzymam. Tak. Trzymam. Dobra, podchodzę do barmana. No ale... to ja odpoczywam i sobie surczę odnawiamy. Tak, tak? Życie surczę. No ja zrobię na co Chociaż przyda się taki RPG... przydaje się czasami RPG na 2 godziny, żeby chociaż zasadnie zapomnieć. To jest czasami też przydatne, żeby... Bez... Cały czas pamiętać co było w fabule i jak właśnie? Nie chodzi o to, żeby daleko pchnąć po ale żeby chociaż nie zapomnieć teraz, takie. Czy to jest jakieś charakterystyczne miejsce, gdzie się mogłem mówić? Co jest to gimnazjum? Tak. jest to dalej, nie? nie? Nie. to jest naprzeciwko tylko z drugiej strony bloku. Tam jest czoło. Tak, i tam jest buwalnia. Wchodziłeś tam i nie wiesz gdzie to jest. No ja wiem gdzie to jest. No, myślałem. No, to się pyta, nie ja. Nie, bo on się wczoraj pytał. By, no gdzie tam jest myślisz? No wiecie, jest czwarty gimnazjum? Nieee. I, dali... dali... I głos Damiana, że mordę tam. Jest też Szpiglowa napisała na tym? Jakim Gier to chuj. A, no. A, wiedziałem? Coś Ci mówiłem, że jestem. Jest dwa razy pisał. Nie, ale co napisałeś? Pisałem? Nie, bo Mate Mate Mateusza, mojego brata był przez Jaki gośpiew za niej? jedna wzoru zaczął wymyślać własne. Ja nawet nie podkreślałam, tylko napisałam tak z dużymi, dużymi literami na no odwoczy. Matko Bosko! Krzykli. I ustawiło. Dobra. Pamiętam, jak to było, że coś tam, to chyba o to mnie nawet mówiła, że o, może, coś tam, może ci się chwalić, przychodzić dzieci z Małeckim do klasy, z tym Małeckim, który wymyślił nowe zasady fizyki. Takich, których nawet Einstein nie znał. I coś tam zacząłem ci dogadywać z takich kółko. Wiem. Dobra, e, no i jesteście, jesteście stąd, tam, w kontklarz Dobra, idę do barmana, coś zarobić? Pokażę pieniążki. A, ogólnie jest, jest inny barman, już jest... Yy... Nie, to dawaj właściciela, chami. Tak? No chcę pokazać z właścicielem. Jestem... Razem, yy... Aha. Mówi. A w jakiej sprawie? W takiej sprawie, że jeżeli właściciel się dowie, o czym chcę rozmawiać, a ty po niego nie pójdziesz, możesz szukać nowej roboty. Dobrze, już dobrze. <głos> <głos> yy, no i odchodzi. i Po chwili... Eee, to, to jest w tam, nie? Jaki masz, jaki masz Insight? 15? Piętnaście, to insight na 13. No i e, ten e, wychodzi tak, kto, i po prostu zauważasz e, to, w, jego, w jego zachowaniu, jak, jak się zauważył, taki tak, No w czym mogę pomóc? To nasi bohaterowie! Jaki właśnie taki, taki uśmiech <głos> Mam taką sprawę. Chciałby Pan zarobić pokaźną szumkę? Ale jaki interes pragnąłś. Taki Legale. interes, że jak... Um, że po prostu mamy sklewę kwaterę, dostajemy wszystko co chcemy i on nikomu, nikomu o nas nie gada się i kładmy jeden z tych kamryczków. Poczekaj, przejdźmy yy, tak, to... do zbytku. To... <śleszy> <Co>, to... <śleszy> <nich> nie? <śleszy> <śleszy> <śleszy> <śleszy> <śleszy> <śleszy> <śleszy> Dobra. Akurat wykładam ślinę. No tak, i się kończy. A ja mówię, dobrze, tak... jeszcze tak? Pan zanim Zajmiesz ten kamer, mówię, przejdźmy do mojego nie? No i przechodzicie do, do jego pokoju, gdzie macie problemy. Wszyscy idziecie, rozumiem. No i jest, jest to dosyć dobrze zapanę, bo ma to stąd to mole, to jest prawda? Tu łożę, tu dwanik jest widać, że nie narzekana fantuś nie, no i yy, teraz yy, cała droga znaczy, na słowa, on sam chyba też i bo przecież do Was. No i... jest, to jest, no tak, to jest, się taka... to czekam to jest, jest, to jest, I jest, to jest, to jest, jest, to 20 zł monetowe kamienie szlachetne 20 to jest w chód tutaj no. no to znaczy wiesz dla plebsu tak a na przykład typowy tam magiczny miecz kosztuje 200 monet no Z... magiczny miecz, ale po co? właściwie w karcie mieć magiczny miecz, nie? Ale czyli w worku jest 60 monet no, ja no tak no I mówię, ale w że... nie, w sensie, gdy już... nie, nie potrzebuję karciu. gdy już będziecie, wiesz, teraz będziecie się zagłębiać, to, bo tam jest wiesz Srebro, złoto i jeszcze jest... jeszcze jest kilka innych kwot Które tam no jest ja my się się złota w jednym kamieniu No, więc... no ja widziałem jakieś platynowe i jeszcze coś jest lepsze do tych platynowych Jakieś kryształy, my aby... No Taki i to tam jest warto milion kurwa br brązowych monet, nie? A brązowa moneta, 100 brązowych monet to jest ten złoto No, no, hmm. no ale O jeszcze co, o, co? o co chodzi? Zobaczymy kilka dni, po prostu chcemy u ciebie yy, przebywać Pełną prywatność i to może ci te tylko prywatne pokoje. Ale chodzi o to, żeby wiesz, żeby się jak się straż będzie kręcić, to żeby coś tam poukrywał, że wiesz, żeby jak najmniejszy kontakt plus żeby nam na wszelki wypadek załatwił trzy konie. I się pytam czy wystarczy. Te kamienie, to się w zambel, to chcesz wydać, no. tak? No. Za taką wiesz, za prywatność, żeby wiesz, od razu wiesz, wchodziłam tu od, od razu, wiesz, gdzieś za zapleczą, głowę, taki kwatajerę, żeby nas wiesz. Jak jeszcze raz zobaczą Jego czy że nas kurwa nie gonili po karczmach, nie? Dobrze okay. I trzy konie, żebyśmy mieli pogotowiu, na znaczy, że jak wejdziemy i musimy mieć za 15 tam i tak Tylko nie, to nie to jakieś to... konie od półgarka. tylko... konie od Orki Jakieś konie? Kofer. koni? No co, no zobaczę, ponieważ nie mam tych ładnych koni to chyba A dzisiaj by ci zajęło z załatwieniem koni można skupić z... Kupić z, z no właśnie chce, żeby to zrobił, no. To jest stały dwalec i nie jest w przeciwieństwie do niektórych poszukiwanym kryminalistów. I może załatwi to o wiele szybciej. Czego? Nie wiem, ile w końcu, w końcu. Ale już nie poszukują, bo nie jedyna osoba, która nas napamiętała, to już jest, jest zestrzał bo no. wiele na dzień. Miej się przydał jakiś taki, wiesz, nie? Mhm. Smog. Smog. No. Tu nie ma takiej listy... W ogólnym razie w tym jest typowe. chcesz kupić wiadro, could... to jest takie wiadro kosztuje. Tutaj chcesz kupić... No i tutaj zbroję duchową, ciężką. No i kosztuje. ale wiadro. Sam zrobił. Spadła, spadła, spadła i O, jest. Adventure, G daję gdzie. mam. Riding horse. No to ja ja nie są rodzaje tych koni. Nie, ale to jest taki. To jest taki dobry właśnie koń, który był musi przychodzić prawda, tak, prawda, taki przemysza. bohaterski jest, tak no, no. On mówi, no ja się nie zajmuję sprzedażą koni, prawda? Nasza stania. Pf, nasza stanie żadna tak, jest tylko do. Pożyczony. Y, nie, no tylko dla, dla klientów po prostu no sobie tak. sądzate, nawet jeżeli chciałbyś kupić konia, bo wątpię, że nie znając się ktoś nie wypożyczy konia, bo na pewno go nie mam też jeden koniec kosztuje 75 lat. Luz. Możesz sobie kupić po koniu. Trzymaj się po prostu w stanie, nie? Nie chcę konia. Ja chcę. Ale no, no, a później będzie jedziemy w dół. Dobra, to ja jadę na koniu. No kupsa, przecież to znaczy będziesz później. Masz siano. To to z, nie? Nie, ja to z tobą będę jeździł. Nie, ja chcę jechać samena. No z tobą będę jeździł. Na pewno. Będziemy z ogedywać no znaczy. No, możemy, tak? możemy konie pod konia. Albo zrobimy. Kupcę konia! Bo później zawsze są problemy. <laughs> tak no dobrze, ale. A jak zabierz tą to... możecie już pływać na zewnątrz Makewata. Takie Okej, okay. okay, zgadzasz się na tą bez koni, na tą.. Yy... No, to no, nie, no to nie, no to ja mu drzu. Dorzucam... 175 stók złota. Daję mu. Ja daj mu odrzucam 7 dych, bo i tak za kamienie dostał w chuj mhm. I dwa konie i ty też chce weź konia. Nieźmieź płakał. Jeszcze na razie nigdzie nie jedziemy Jak będę o to plan, to kupi konie nie no, a, a nagle się I okaże, że będziemy spierdalać z miasta Zostawimy cię Jak będziemy uciekać, to cię zostawimy Nagle się okaże, że będziemy musieli spierdalać z miasta w nocy coś tak. no, Proszę, nie chcę tego wiedzieć Możecie <ślesk> <ślesk> wyjść Ale nie wiem, <my> poza rynekiem <ślesk> Nie wiem, będziemy skoły pęku Okej, miło, że są wielkimi aurgantami Dam tą kasę moim ludziom, oni kupią te konie Proszę, wyjście no bo on jest, wiesz, tutaj właściciel, ale już dobra, to iść i nie? No nie? No ale dostał taką sianą, że powinien kurwa, cmoknąć w jeszcze. No nie, nie powinieneś się, niezależnie, też ma dumę swoją. Ja też jestem ale w też mam swoją dumę. No dlatego, że twoja duma w kumie, a jego dumę. Jego duma, w kurwie też kumie dumę. Ale on nie daje upustu swojej dumy w twojej dumie. Jego duma jest bardziej dumsza. Dobra, dumsza. Moja duma jest moja, niż twoja. Kurde. No dobra, no to coś zjeść, nie? Dobra, no to. Za darmo mam nadzieję. Nie no to. Za darmo. Zapłaciłem chyba po to, żeby życzyłem, mieć dla siebie za darmo. Okej, okay, nie, w sumie masz raz. Dobra. Yy, no nie, zrobimy to... tak, a po prostu z razem to inny sprawiał. Albo no no. za nas trzystwo. No tak, bo to powiedziałem, z razem to inny sprawia. Okej, okay, no to yy, wychodzicie do głównej sali. No bo nie rozumiem, co przebieglaracie przy, przy, czas przy e, jakimś jedzeniu no. Możemy zagrać w kościół Właśnie jakiś hazard planowałeś w tym? jaką hmm. masz gry hazardowy? Mam kościanego pokera o, Ja chcę znasz Znam zasady? Ja nie znam Tak Ale znam, To jest taki poker w kartach tak. e, jest, tak, jest tak, ja jestem na przykład pierwszy tak? Daję ci stawkę Wyrzucam Cześć.. Masz... teraz raz, nie mam no, kurwa nic. <głos> nie no, masz 3, 4, 5, 6. Ale, a masz. No to, masz to ja... muszą być wszystkie. Tak, jakby to była dwójka, to bym miał dużego streeta, nie? Aha. Zostawiam sobie jedną, powiedzmy, że chcę sobie szóstkę zostawić. To to no, no tak, to tak samo, nie? To nie jest nam Więc nie wiem, czy 1, 2, 3. to jeden, dwa, trzy. No i mam szóstkę, nie? I to na szczęście drugi. Dobra, na nie... waryk. Ja masz Oj, mam parę, nie? Zstawiam. No i później się porównuje wyniki, nie? Jest parę. Ja nie znam ja co się bardziej liczy Co? Ja nie znam zasad, co się bardziej liczy w sobie. Ja znam. O, i ja mam o, kurwa fula, jak, fula nie? Tak, fula. fula. No i ktoś tam porównuje, nie? Kareta jest wyższa od fula. No i tam ja? stryd jest no nie. Od fula. Możemy sobie zagrać, z jakimś Kastmultem się zagrało no. Jak jakoś tam to ktoś Jest, to jest, pan, to jest, jest oczywiście o, dobra, dobra. Rufus. rufus, Grasz w kości? Ja bym miał gości... Ja siadam też i tak, przyjmuję zakłady Nie będę tym obsługujący, nawet o, że nie kruchy, będę rufus. Nie rufus. to tak To Rufus, tak O ile? 30 złotych mam Uuuu bo cię No dobra, daj 80 <śmiech> Nie, zakładam. Ja, ja mówię no, no, no, no, po, kras no, no, ja no, ja to to po krasnoludzku, mówię tylko po krasnoludzku do niego Doma krasnoludzka, widzę nie opuszczać i nawet na krok Ej, też no, mam krasnoludzku No, niechal krasno krasno mi się, że tak poskąpiłem oko po 30, nalej no, no, no, no, Dawajcie Odpalam Śmiej się, początek no, zagrano o 10 Jest, zagrano najpierw o 10 Co 10? No co to, Nie no, ile dać kasy? 80 nie musisz dać, a nie, nie zagastę to chuj, ty jazdy. Co ty, to ja. To jest z kaszolem chciałeś grać, no co ty No stasz? dobra, to 80 programów. No chyba. Kurwa, do... to kim jech! Kurwa! Kurwa, no nie, nie, nie no, miękka! <grymienka>. Dobra, najlepiej ludzie! Ja jest to? Daj 80. Czekaj, zapisz sobie. Poczekaj, ja muszę do tego skręcić. Masz, szury. masz 160, ale to się w dwie osoby gra na raz. dwie. Jak dwie? Dwie? w dwie? Graś pokera pokerach. Kiedy... Gdzieś kościanek jest No tak się tutaj grało w Witminie. W sumie możemy w trzy osoby zagrać. No bo to jest to samo. Nie, to nie no. ma. To liczba... nie Nie ma. O żadnych... nie, ma. Bo... Ja nie, ma. Ale Kacjusza. zagramy ze trzy rundy i, i będzie w północ, nie? Grze, grze, na się grze. Mm. Mm. 150. Co no to nie skręcaj teraz fajki, na. No. Ale muszę do tego co zapalić, to jest roleplay <głiety> yeah, Bo ja sobie odpalam cygarek, tego, nie? Nie, to już czasu mam mało, jest za 20 A jeszcze chwilaka musimy. mnie... Sporą twoją... Mam jeszcze. i całą godzinę? Co? Całą godzinę mam jeszcze No, nie za pół godziny No mam 20 minut, jeszcze trzeba się spotkać z tym Było 13, nie za 20. No pierwszy Nie możesz być o 13.30 Nie, jeszcze mówimy 13, To poniescy. ja już tam pierwszy Masz parę Parę jedną A ile można kości tak zostawiać? Jeszcze chce? No tak Nie tak. zostanie żadna tak? Nie wiem czy, nie dobra nie, nie liczę na streeta A jak jej zostawisz to nie możesz przerzucić tak? Raz możesz przerzucić dowolną ilość kości nie? Ha, możesz okay. jedną, możesz no Możesz przerzucić jedną się zatrzymać. Jakby nie no, parę. Tak, no. Parę, parę Teraz To jest głów Trzymaj, Lufus ma raz, Ale dwa, trzy. Ale ma raz, dwa, trzy, cztery. Aha, a ty nie no, to tak, to ma, to nie. No i to... przerzuci piątkę. Znaczy, jedno i może trafi piątkę, i wtedy dwa zrozpiję, do to to, niego wygląda. Gdyby tak już skonarga przegrał. W sumie ma dwa. Jeden, dwa. Miałbym trzecią trójkę i to, kurwa rozjechał go, nie? Dobra, hmm. ah! Na Ale to jest hyperbole. Ludwik ma tu nie to, to, yes. oh. to głowę nie świecić. Jest! Aaaaaah, To co ja Nic. Nic. Szóstkę miał, jedną szóstkę, nie? Ale jak ty byłeś z to jeden dwojek. Tylko, nie O, <try> Jakie wszystko. Tak. Zdajasz... Yy, plus 160 200, 240 Dlaczego 240 No łącznie, bo wracasz z powrotem no, 80 To Poddolić sobie do 80 swoje 160 Dobra. Nie mu sobie nic do, do 160 Ale no. To Ale to tym was tym Tymczasem właśnie straciłem pół kasy. <głos> <głos> o, bo to gra za prawdziwych mreszczyzn na Ja sam Zdamiasz kolejki na A Ja mam kolejki za darmo, bo daję kurwa klejnot. <grymne> woda! widzisz, <grymne> no, to jest przemyślane, i tu wiesz, robimy sobie kurwa, wiesz, imprezę. Nie impreza, ale. No to my tutaj... nie wychodzimy, po co tam o pierwsze iść Wyrobiamy sobie kontakty, nie? Taki lub poziom coś powie. bo musimy już z, z inny przysiąść, nie? Hmm. Tutaj ten, tutaj wiesz, widzisz, barman przynosić za darmo, nie? Tu widzisz, o, o kurwa szpal, nie? No, <grymne> gajny. To ja bym chwalę to No to kurwa, o skóre. <grymne> I to był Rufus, nie? Liczi się on. Co ty? Co ty? Co ty? Ja nie mam stówy, ty. Zapożyczaj się. Było kupować konie? Prawdziwy kazać, zapożyczaj się. Ale może teraz wygrasz? Jem... I ja masz kasy. 80. To ja mam 80. Za tyle. Chciwuję. Zgarnie, że i zbierę mieszkam! <grymne> Zero. Szwej, teraz problemem bo odbieram Co już?